J2era, teraz przepraszam panowie biciki, że wśród was nie, nie będzie, będzie przekazu dla szerokiej publiki. Przepraszam panowie sampelki, że między wasze pentelki szacunek wielki umieszczę Dajcie mi spróbować jeszcze raz. jeszcze raz Jeśli w stopie się nie zmieszczę Mam tremę Jakiej nigdy nie miałem. Czas jednak pierdolnąć w sedno Czas jednak na to ja, je. czas, czas jednak na to jedno tak Jurka, widzę na rewirze swojego podwórka Jak płucach amatora, płetwonurka, brakuje mi powietrza, górka podziękowań za to, że temówka coraz lepsza i dla Boga za lato dwaka. Że pozwolił poznać tego dzieciaka zżyć, żyć Przystosować się i odkryć Nie, nie potrzeba mi pokryć a Pewnie, że jestem hetero, bez obaw jurku Szacunku kilogramy lecą jak farba joint na ściany Bo ja ciągle wierzę, że się dogadamy Mimo, że w kilku kwestiach się nie zgadzamy To w coś mądrego wkładamy czystą formę Sami ustalamy normę i tak jakoś Zapragnąłem jak smakasz nagrać krótkich parę wersów Żebyś skumał przyjaźń wielką jak uniwersum Zajebistą jak to na gandzi Adrenalina w zenicie jak na bandzi. Trzymaj się Jotura, o projekcie pamiętaj Nie szuka. Tam, tam gdzie powierzchnia menta Stylistyka doszczętna z tobą I moja i to, postać to 세상, też nie ugięta Pod warunkiem, że twoja morda uśmiechnięta, to, uśmiechnięta. Więc dalej okryj okay. coś, okay. okay, coś mądrego w talentach Okryj coś mądrego w talentach Przepraszam panowie biciki, że wśród was nie będzie przekazu dla szerokiej publiki. Przepraszam panowie sampelki, że między wasze pentelki szacunek wielki umieszczę. Dajcie mi spróbować jeszcze raz, jeśli w stopie się nie zmieszczę. Mam tremę, nigdy nie miałem. Czas jednak, pierdolność w sedno. Czas jednak, na to jedno, na jedno. Dla ciebie Jotuera teraz.